O jednym z takich ubogich księży z czasów Bolesława Śmiałego, następcy Kazimierza Odnowiciela, przytacza anegdotę kronika Galla. Oto, gdy król oglądał rozłożone przed dworem i wystawione na widok publiczny skarby przyniesione w Danii przez Kijowian, usłyszał w pewnej chwili głośne ni to westchnienie, ni to jęk. Okazało się, że to ukryty między pachołkami ubogi księżulo w wyświeconym plaszczu wzdychał na widok złota i oplakiwał własną biedę. Dowiedziawszy się o tym, Szczodry Bolesław pozwolił mu wziąć tyle kosztowności, ile ich uniesie we własnym plaszczu. Dał mu też na dodatek własny plaszcz, ów bowiem księży, stary i zniszczony, pękał pod ciężarem nabranego złota. Tacy oto duchowni zaczęli się teraz kręcić między ludem. Niewiele sami umieli, to prawda ale mówili językiem zrozumiałym, znali miejscowe obyczaje, byli pod każdym względem bliscy tym, do których się zwracali. Oni też stali się faktycznymi misjonarzami ludności wiejskiej, niosąc jej prymitywną, ale dostępną wiedzę o chrześcijaństwie. Że jednak oni sami byli mało wykształceni, a za to zabobonni, więc i ich nauczanie w niejednym odbiegało od oficjalnej nauki kościoła. Ludziom zaś zasłyszane opowieści mieszali się ze znanymi mitami pogańskimi i często w praktyce zachowywali nadal obyczaje i wierzenia przodków, stąd tylko różnicą, że miejsce dawnych nazw bogów zajmowały teraz imiona świętych, aniołowie i diabły. Nie inaczej bywało zresztą w innych krajach słowiańskich i często jakiś lepiej znany szczegół z dziejów nawracania Łużyc, Czech czy Rusi. Pozwala nam pojąć, jak podobne rzeczy dokonywały się w Polsce. Przytoczymy tu jeden taki fakt z życia Słowian ruskich. Czcili oni dawniej pośród innych bogów także Wolosa. Był to, jak mówią źródła, Bóg bydlęcy, a więc zapewne opiekował się on według wierzeń ludowych bydlem lub w ogóle żywym inwentarzem ruskich rolników. Później razem z chrześcijaństwem. Przyszedł na Ruś kult świętego Blażeja, po rusku świętego Własa. Lud ruski przypisał wówczas świętemu Wlasowi tę władzę, jaką stara wiara dawała Bogu Wolosowi. I w ten sposób święty włas stał się patronem hodowli. Oczywiście wzywano też jego pomocy w tych samych okolicznościach i w podobnej formie, jak dawniej zwracano się do Wolosa. Właściwie w pojęciach ludu obie te postacie, Bożek Pogański i Święty Chrześcijański, zespoliły się w jedną. W znacznie późniejszych czasach Kościół będzie bardzo ostro, często nawet przesadnie i bez istotnej przyczyny zwalczał taką mieszaninę wierzeń chrześcijańskich z pogańskimi. Jak już wspominaliśmy, nawet w nic nieznaczących przyśpiewkach ludowych będą się dopatrywali gorliwi duchowni XV wieku modlów do bóstw pogańskich. Wcześniej tego nie było, a nawet przeciwnie, biskupi, którym zależało głównie na liczebnym wzroście wyznawców chrześcijaństwa w kraju, widzieli w takim nawiązywaniu treści religii do dawnych obyczajów, wierzeń i podań skuteczny sposób nawracania. Gdy zwłaszcza skład osobowy kościoła stawał się coraz bardziej polski, Miejsce oburzenia na tradycyjne obyczaje zastępował często wrodzony do nich sentyment. Polityka misyjna polskiego kościoła szła więc w kierunku jak gdyby ochrzczenia dawnych form kultowych przez przyswojenie ich chrześcijaństwu. Weźmy najbardziej typowy przykład tej polityki. Jest na Śląsku góra, dawniej zwana Ślężą, dziś Sobótką. O niej wzmiankował jeszcze Titmar, że owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. Najbardziej powszechne były zwłaszcza uroczystości obchodzone podczas najkrótszej nocy w roku, z 23 na 24 czerwca. Ich głównym punktem były igraszki młodzieży, zabawy oraz popisy tężyzny i zręczności. Owe sobótki odbywali się zresztą w różnych punktach kraju. Ściągała na nie ludność tłumnie, bo to i obrzędy były wesołe i czas od pilnych robót polnych jeszcze wolny. Tradycja zaś była na tyle dawna, że ani książę nie ośmieliłby się jej zakazywać, a z upomnień biskupów tym bardziej nikt sobie wiele nie robił. To też kościół Zamiast zwalczać ten obyczaj, wolał z niego korzystać. Na dzień 24 czerwca przypada w kalendarzu chrześcijańskim uroczystość świętego Jana Chrzciciela. Święty to nie byle jaki, jeden z ważniejszych w kościele, a przy tym odpowiedni jako patron pracy misyjnej. Zaczęto więc w pobliżu miejscowych sobótek wznosić kościoły pod wezwaniem świętego Jana. Stawały się one ośrodkami czci tego świętego, a w dniu 24 czerwca odprawiano w nich wielkie odpustowe uroczystości. Książę dorzucał do tego przywilej dla targu, który w tych dniach miał się odbywać w danej miejscowości i miało to ten efekt, że struga ludzka płynęła wówczas tradycyjny dzień do kościoła. Że potem nocką młodzież sobie pohasala, chłopcy jak zawsze skakali przez ogień, Dziewczęta puszczały wianki na wodę, a nieraz też starym zwyczajem chłopak pofiglował z dziewczyną, że wianek straciła, to inna sprawa. Obyczaj ten stopniowo przestawał być jednak wiązany z kultem pogańskim, a był praktykowany pod patronatem niejako kościoła. Pogańska letnia nocka stała się chrześcijańską nocką świętojańską. Podobnie działo się także z wieloma innymi pradawnymi obrzędami. Rozmaite obyczaje ludowe związane dziś ze świętami chrześcijańskimi, na przykład Wielkanocą, wywodzą się z czasów, gdy nikt jeszcze w Polsce Wielkanocy nie obchodził. Miały też wtedy oczywiście inny cel. Wszystko w pogaństwie, co nie stało w jaskrawej sprzeczności z moralnością chrześcijańską, potrafił Kościół Polski związać z własnymi obrzędami kultowymi. Tylko ta metoda mogła zapewnić sukces. Mianowicie jeśli nierzeczywiste upowszechnienie chrześcijaństwa, które wymagało wieków, to przynajmniej odebranie broni pogaństwu jako odrębnej religii. Dlatego też pogaństwo dość szybko w Polsce zginęło, choć właściwe mu obyczaje żyły długo i doczekały nawet naszych dni. Byli wprawdzie i w tamtych czasach przeciwnicy scharakteryzowanej tu polityki kościelnej. Należeli do nich zapewne przede wszystkim cudzoziemcy z pogardą patrzący na słowiańskie obyczaje. Znamy jednak również i księży pochodzenia słowiańskiego, którzy po studiach zagranicznych oderwali się od rodzimej kultury i w fanatyzmie chrześcijańskim pragnęli jej zniszczenia. Do nich należał święty Wojciech, który jako biskup w Pradze tak prześladował miejscowe tradycje, że go w końcu własne owieczki zmusiły do opuszczenia kraju. Tacy księża znajdowali się wszakże w Polsce w mniejszości. Gdyby zresztą było inaczej, przedłużałaby się tylko walka z pogaństwem. Lud bowiem trwał wiernie przy obyczajach przodków i zniszczyć ich nie pozwalał. Najwięcej trudności miał Kościół z przyzwyczajeniem ludzi do nowych obyczajów, do tego, co nazywamy praktykowaniem religii. Brak gęstej sieci kościołów, brak parafii dostępnych dla okolicznej ludności sprawiał, że o regularnym uczęszczaniu na nabożeństwa i przystępowaniu do sakramentów nie było mowy. W innej co prawda sytuacji byli mieszkańcy większych podgrodzi. Ci kościół mieli blisko, ale rzut oka na ówczesne kościoły wskazuje, że nie budowano ich z myślą o tłumach wiernych. Były to przeważnie małe kościółki, w których z jaką taką wygodą mogło się rozlokować kilkadziesiąt osób. Ich przeznaczeniem miała być więc obsługa niewielkiej grupy możnych czy rycerstwa rezydującego w grodzie, nie zaś okolicznej ludności. Stalego kontaktu między duchowieństwem a ogółem ludności brakowało więc aż po wiek XIII. Jeżeli nawet w ciągu tego czasu cała Polska została formalnie ochrzczona, to jednak ślady wpływów chrześcijaństwa w życiu codziennym Polaków były nikłe. Wytwarzała się za to duża różnica kulturalna między dworem książęcym i możnym rycerstwem z jednej strony, a ludnością rolniczą z drugiej. Gdy ta pierwsza grupa ludności dała się już wciągnąć w życie kościoła, uczęszczała na niedzielne nabożeństwa, spowiadała się i przestrzegała przynajmniej na zewnątrz przepisów kościelnych, to ogół ludności wiejskiej miał bardzo słabe o tym wszystkim pojęcie. Przybywało wprawdzie wciąż duchowieństwa, ale jego wzrost liczebny nie szedł w parze z jakością. Wspominaliśmy niedawno, że księża miejscowego pochodzenia sami nie wyzbyli się jeszcze pogańskiego poglądu na świat. Księża zaś cudzoziemscy nieśli również ze sobą cały świat wierzeń właściwych ludom zachodnioeuropejskim, u których także religia oficjalna mieszała się z dawniejszymi przesądami. W wierze chrześcijan średniowiecznych poważne miejsce zajmował szatan i rozmaite złe duchy, do których zwalczania potrzebne były różnorakie czary i zabiegi magiczne. Toteż wiara ludności polskiej w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była w praktyce dziwną mieszaniną legend chrześcijańskich, starodawnych obyczajów pogańskich, oraz importowanej wiedzy magicznej. Nie są to bynajmniej tylko nasze domysły. Szczęśliwie dysponujemy źródłem, które wprowadza nas w szczegóły życia codziennego naszych przodków w omawianych czasach. Jest to podręcznik dla spowiedników, napisany w pierwszej połowie XIII wieku przez zakonnika cysterskiego z klasztoru w Rudach Raciborskich, Rudolfa. Na podstawie zawartych tam danych oraz innych wiadomości możemy odtworzyć świat pojęć i wierzeń ówczesnych chrześcijan w Polsce. Utrzymywała się więc wiara w liczne demony, przychylne lub wrogie człowiekowi. Najbliższe mu były skrzaty domowe. Ludzie wprowadzający się do nowego domu zakopywali zaraz w rogach izby garnki napełnione jaglem i przedmioty, które według ich przekonania mogli się przydać skrzatom. Pamiętano o nich nie tylko w ów uroczysty dzień osiedlin w nowym mieszkaniu. Stale rzucała gospodyni resztki pokarmów za piec dla skrzatów, aby nie były głodne i darzyły przyjaźnią mieszkańców domu. Dbano też o przychylność rodzanic, powszechnych w słowieńszczyźnie demonów losu, którym składano ofiary, oczekując od nich w zamian zapewnienia dostatku w życiu. Ponieważ w życiu rolniczej ludności szczególnie ważne miejsce zajmowała powtarzająca się corocznie troska o plony, dużą wagę przywiązywano do tych zabiegów magicznych, które miały zapewnić dobry urodzeń. Wczesną wiosną, czy raczej na przedwiośniu, praktyki te wymagały, aby jeść mięso. Wtedy zboże będzie dobrze rosło. Ale właśnie w tym terminie, Zaczynał się według kalendarza kościelnego okres Wielkiego Postu, kiedy potrawy mięsne były zakazane. Stąd konflikt między kościołem a zakorzenionym zwyczajem. Jak wynika ze słów Rudolfa, z konfliktu tego zwyczaj wychodził jeszcze przez długie lata zwycięsko. Gdy wiosna była już w pełni, w dniu 1 maja gospodarze ustawiali przed drzwiami swych domostw drzewka, Dachy zaś stroili gałązkami ciernia. Wierzyli przy tym, że obrzęd ten zapewni dobrą mleczność ich krowom. Z innych tradycyjnych obrzędów pogańskich, łączonych z określonymi datami, utrzymywały się uroczystości związane z letnim i zimowym przesileniem dnia z nocą. Z tymi kościół mniej walczył, ponieważ dawały się one podporządkować uroczystościom roku kościelnego, Obrzędy letnie wiązały się z dniem świętego Jana Chrzciciela, zimowe zaś ze świętami Bożego Narodzenia. W dalszej przyszłości istotnie zapomniano o pogańskich początkach wielu z tych zwyczajów. Jeżeli teraz w rodzinach zachowujących tradycje zostawia się podczas wieczerzy wigilijnej jedno nakrycie przy stole ponad liczbę domowników, to większość nas sądzi, że związana z tym jest jakaś symbolika chrześcijańska. Albo, że to tylko hołd oddany tradycjom gościnności. Tymczasem jest to pozostałość obrzędu pogańskiego, czego świadom jest jeszcze Rudolf Zród, który tak o nim pisze w swym katalogu magii. Aby zapewnić sobie szczęście, a także opływać w ziemskie dobra, uprawiają przez Boga znienawidzone praktyki. W nocy Bożego Narodzenia zastawiają stół dla Królowej Nieba, którą powszechnie nazywają Panią Holdą, aby ich wspomagała. Również i we współcześnie sankcjonowanych przez Kościół obyczajach wielkanocnych znajdziemy wiele pozostałości pogańskich. Dla przykładu, zwyczaj przygotowywania i święcenia na Wielkanoc jajek wywodzi się z praktyk odprawianych dawniej co czwartek na cześć skrzatów domowych. Oprócz obrzędów łączących się z dawnymi świętami pogańskimi i z rokiem gospodarczym, co zresztą mniej więcej się pokrywało, wiele miejsca w obyczajach pierwszych pokoleń ochrzczonych zajmowały praktyki związane z życiem rodzinnym. Oto urodził się pierwszy syn. Aby ukryć go przed złymi siłami, kobiety kładły niemowlę do worka. Później jedna z nich obnosiła je do kola ogniska, a druga idąc za tamtą pytała, co niesiesz, by usłyszeć obrzędową odpowiedź, niosę rysia, wilka i śpiącego zająca. Następnie z wieloma ceremoniami odbywała się pierwsza kąpiel dziecka. Wkładano do niej jajko, co miało zapewnić maleństwu wzrost i pomyślny rozwój. Do mycia używano wiechcia słomy, ale koniecznie ukradzionego, gdyż taki tylko przynosił szczęście. Po skończonej kąpieli wodę z niej trzeba było wylać na ręce ojca. Miało to wzbudzić w ojcu miłość do dziecka. Podobnemu celowi służyło domieszanie ojcu do jedzenia, miałko sproszkowanej pępowiny dziecka. Pokazanie syna ojcu też nie mogło odbyć się byle jak. Najpierw należało pokazać mu wielki palec nóżki małego, a potem dopiero twarz. Ponieważ jednak rodzina uważała się za chrześcijańską, trzeba było też pomyśleć o chrzcie. Jeśli kościół był blisko, czyniono to zapewne niedługo po urodzeniu dziecka. Jeśli zaś do kościoła było daleko, czekano na jakąś okazję, by doń się udać. Może na świętego Jana, gdy młodzież z sąsiedztwa pociągnie na sobótki, albo gdy targi znęcą. Różnie bywało. Czasem i kilka lat zwlekano z chrztem. Kiedy już jednak wybrano się do kościoła, nie zapominano o tej ceremonii. Nie tylko dlatego, że księża tak nakazywali. Rodzice wierzyli, że dziecko ochrzczone będzie się lepiej chowało i nie tak łatwo będą się go czepiały choroby. Tylko, że sam chrzest nie wystarczy. No, ale doświadczona kuma przypilnuje już, by wszystko odbyło się jak należy. A więc po dotknie nóżkami dziecka ołtarza, a sznur od dzwonu poloży mu na usta. To uchroni dziecko od chorób i odpędzi zle duchy. Teraz jeszcze położyć rączkę chrześniaka na jakiejś świętej księdze, żeby było mądre i na koniec obetrzeć mu twarzyczkę obrusem ołtarza, żeby było ładne. To wszystko na razie. Można już wyjść z kościoła. Ale wracając z dzieckiem z kościoła do domu, nie wolno zapomnieć o jajku, które na progu chałupy trzeba rozdeptać pod miotło. Będzie to pierwsza ofiara złożona w imieniu dziecka z krzatom domowym. Inaczej mogłyby się pogniewać. W domu zaś jeszcze kąpiel. Wkłada się do niej ziarna aż dziewięć rodzajów i różne żelastwo. W tej samej porze pod palenisko wsadzają rodzice kurę, izbę oświetla się jasno, i rozpoczynają się tany. Po wykąpaniu dziecka woda zostanie ukradkiem wylana pod plot sąsiadów w tej intencji, aby ich dzieci płakały a nie nasze. I tak co rok, co dwa powtarzały się ceremonie, w miarę jak przychodziły na świat następne dzieci. A rodziło się ich dużo, chociaż zmęczone matki siadając składły pod siebie kilka palców, co miało odsunąć od nich nową ciążę na tyle lat, ile było palców. Niewiele też pomagało zaklinanie czarnego bzu słowami Ty noś za mnie, a ja będę kwitła za Ciebie. Bez kwitł nadal, a one rodziły dzieci. Starsze dzieci tymczasem dorastały. Dziewczęta zaczynały rozglądać się za mężami. Tak jak dziś próbowały różnych sposobów aby dowiedzieć się, który chłopiec na męża jest przeznaczony. Tyle, że znacznie więcej uwagi, niż to obecnie się zdarza, przywiązywali do tych wróżb. Szczególnym zaufaniem cieszył się w tych sprawach diabeł. Stawiała więc dziewoja koło ustępu miskę z mydlinami, grzebień, trochę owsa i kawałek mięsa i tak zaklinała. Przyjdź diable, wykąp się i uczesz. Koniowi swemu daj owsa, Jastrzębiowi mięsa, a mnie pokaż męża mojego. Nadchodził wreszcie upragniony dzień wesela. Kościelna forma małżeństwa nie była jeszcze wówczas praktykowana, nawet w rodzinach możnowładczych. Ba, nawet nie wszystkie małżeństwa książęce zawierano przed ołtarzem. Dopiero w XII wieku kościół zaczął się tego domagać, na razie zresztą bezskutecznie. Ogólnie panował zwyczaj brania żony według starego słowiańskiego obyczaju. Jeżeli pamiętano przy tym o potrzebie błogosławieństwa ze strony sił nadprzyrodzonych, to myślano raczej o demonach i skrzatach domowych, a nie o Bogu chrześcijańskim. Z weselem łączyły się więc także różne praktyki magiczne, jak na przykład rzucanie przez głowę chleba i sera, co miało zapewnić młodożeńcom dostatek we wspólnym życiu. Przed młodą mężatką stawało od pierwszej nocy zadanie zapewnienia sobie trwalej miłości małżonka. Wierzono, że nie może się przy tym obejść bez czarów. Różnorodność sposobów i praktyk magicznych, jakich wytali się kobiety z myślą o szczęściu malżeńskim, jest wyjątkowo duża. Aby nie być posądzonymi o fantazję, przytoczymy tym razem dosłownie relację wspomnianego Rudolfa z Ruth. Żeby ich mężowie je kochali, przygotowują dla nich ciastka, do których mieszają włosy z całego ciała swojego i nieco swojej krwi. Trzy rybki zamieniają na proch i dają mężom swoim do pokarmu albo do napoju. Oprócz tego pokrzywy zamoczone we własnej urynie, kości umarłych, drzewo z grobów, i wiele innych rzeczy wrzucają do ognia, aby jak one ploną w ogniu, tak mąż ich plonął miłością ku nim. Na praktyki te chrześcijaństwo wpłynęło o tyle tylko, że rejestr przedmiotów, którym przypisywano siłę magiczną, wzbogacił się o symbole kultowe nowej religii. Z oburzeniem podkreśla to ten sam Cysters Śląski. A co niektórzy wyprawiają z żabami, olejem świętym, wodą chrzestną i z postaciami Komunii Świętej, tego nie da się wprost opowiedzieć. Opornie także szło wprowadzenie chrześcijańskich obyczajów pogrzebowych. Wykopaliska naszych archeologów dostarczają dowodu, że jeszcze w XI wieku palono zwłoki, a groby wyposażano w różne przedmioty zgodnie ze starą pogańską tradycją. To zresztą najmniej dziwi. Zmarły nie mógł przecież czekać na pochowek, skoro zatem na miejscu nie było kościoła ani księdza. Pogrzeb organizowała rodzina i sąsiedzi według zwyczaju dziadów. Czym więc ostatecznie różnili się ci polscy chrześcijanie X, XI, XII, XII wieku od swych pogańskich przodków? Ano, znali imię Jezusa Chrystusa, wierzyli w Jego bóstwo poddawali się obrzędowi chrztu, bywali czasem w kościele, z czcią odnosili się do przedmiotów kościelnych przypisując im siłę magiczną, umieli się przeżegnać, znali może jakieś fragmenty życia Chrystusa i popularniejszych świętych, wzbogacone dodatkami czerpanymi z fantazji ludowej i pogańskich mitów. To chyba wszystko. Słuchacze zauważą, że nie wspomnieliśmy tu o znajomości pacierza, czy choćby dziesięciorga przykazem. A tak, te umiejętności należały już bowiem do wyższego wykształcenia religijnego. Wymagano ich dopiero od księży. Można też przypuszczać, że nie wszyscy nawet księża potrafili wyrecytować przykazania. Cytowany już przez nas wielokrotnie Rudolf pisał bowiem w swym podręczniku dla spowiedników, że bez tej umiejętności nie można być dobrym kaplanem. Znaczy to, że widocznie zdarzali się też gorsi księża, mniej wykształceni, którzy nawet tego nie potrafili. Znajomość Pisma Świętego, umiejętność jego objaśniania, jak również orientacja w przepisach kościelnego prawa małżeńskiego, były to wymagania stawiane dopiero przełożonym, a więc biskupom lub opatom klasztornym. W życiu codziennym, Duchowieństwo nie różniło się właściwie od reszty społeczeństwa. Księża żenili się, mieli dzieci, które starali się również wykształcić na kaplanów i dobrze zaopatrzyć. Wyższe duchowieństwo, biskupi, prowadzili podobny tryb życia jak świeckie możnowładztwo. Władanie bronią, polowania i inne zajęcia rycerskie były im nieraz bliższe niż kościół. Im dalej postępowała stabilizacja organizacji kościelnej, im bardziej potrzeba było na stanowiskach kościelnych administratorów, a nie misjonarzy, tym więcej duchowieństwo upodobniało się do ludzi świeckich. Tak było zresztą w owych czasach w całej Europie. Dopiero w polowie XI wieku zaczęła zdobywać na zachodzie popularność myśl o reformie kościoła. Czym zamierzał ją wprowadzić papież Grzegorz VII, 1073-1085. Wydał on zarządzenia zmierzające do zwiększenia bardzo rozluźnionej dyscypliny w kościele. Nakazał przestrzegać celibatu, to znaczy bezżeństwa księży. Wymagał tak od biskupów, jak od niższego duchowieństwa, wypełniania obowiązków duszpasterskich, stałego odprawiania mszy i wygłaszania kazem. Zaprzeczył też władzy świeckiej prawa do nadawania godności kościelnych. Program ten jednak natrafił na opór i to zarówno wśród części biskupów, jak przede wszystkim ze strony cesarza Henryka IV. Biskupi oponowali przeciw zwiększonym obowiązkom i ograniczeniu ich swobody. Cesarz zaś, części tych reform nawet przychylny, nie mógł się zgodzić na odebranie mu władzy obsadzania biskupstw które w Niemczech były ważnymi posterunkami politycznymi. Wywiązała się więc walka między papiestwem i cesarstwem, znana w historii pod nazwą walki o inwestyturę, czyli o prawo mianowania dostojników kościelnych. W Polsce panował wówczas Bolesław Śmiały, starszy syn Kazimierza Odnowiciela. Opowiedział się on po stronie papieża, głównie dlatego, że zależało mu na osłabieniu cesarstwa, co w tym czasie było warunkiem uzyskania zupełnej niezależności politycznej, do której ten książę dążył. Czy Bolesław popierał papieża tylko jako aktualnego wroga cesarstwa, czy również był przychylny reformom gregoriańskim? Choć bezpośrednich danych pozwalających dać odpowiedź na to pytanie nie mamy, to jednak nie brak podstaw do przypuszczenia, że Bolesław musiał wyrazić zgodę na reformy. Papież bowiem pozwolił księciu polskiemu na koronację królewską, która odbyła się rzeczywiście w roku 1076. Chrzest Polski, taśma szósta, koniec ścieżki pierwszej.